Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z mistycezmu kulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, cześć wszystkim. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o grze Prey. I tam na koniec tego giereczkowego odcinka wspominaliśmy, że powrócimy niedługo do komiksów, bo szykuje nam się dublet z Avengersami Jasona Arona. Ja przyznam się szczerze, że nie wiedziałem do końca nawet w jakiej kolejności my to mamy czytać i dlaczego pomiędzy dwoma albumami, czy no tak, w tak czy siak, pomiędzy dwoma albumami głównej serii Avengers mamy jakiś event zatytułowany Heroes Reborn, no ale doczytaliśmy. Okazało się, że teraz zanim przejdziemy do wielkiej wojny she no to pomiędzy dwoma albumami głównej serii Avengers ze scenariuszem Arona dostaliśmy właśnie albumen, album eventowy zatytułowany w po polsku Heroes Reborn, odrodzenie bohaterów i tutaj to jest grubszy tom dla odmiany, ponieważ mamy 7 zeszytów głównej serii zatytułowanej, nie będziecie zaskoczeni, Heroes Reborn oraz z dodatkowym zeszytem Heroes Return z numerkiem 1. Ten event z, z tego, co tam doczytałem w Stanach Zjednoczonych miał jeszcze trochę e, historii pobocznych, no ale tutaj my ich nie dostajemy, mamy tylko i wyłącznie tę główną serię i to jest event o tyle specyficzny, że za główny ten pierwszy zeszyt otwierający odpowiada Ed McGuinness, który przewija nam się regularnie właśnie w tych Avengersach Jasona Arona, a wszystkie kolejne zeszyty już rysowali różni rysownicy, no i o nich ewentualnie będziemy sobie wspominać, kiedy przejdziemy do warstwy wizualnej, bo raczej nie będziemy tego omawiać zeszyt po zeszycie. Co ty sądzisz, Misty? No raczej nie, nie. Dar darujmy sobie może. No tak, no to y, wypadałoby zacząć w ogóle od tego, y, czymże jest ten Heroes Reborn, odrodzenie bohaterów y, i dlaczego to jest właśnie taki przerywnik pomiędzy dwoma głównymi albumami y, serii o Avengers. Przybliżyłbyś to może Michale? Oczywiście. Budzimy się pewnego dnia w alternatywnej rzeczywistości, w której Avengers nie istnieją. Zamiast Avengers dominującą grupą superbohaterów są, jest szwadron sztandarowy, Squadron Supreme, czyli ci superbohaterowie na usługach rządu USA, którzy przewijali się w ranie Arona od samego, od pierwszego tomu. I nasi bohaterowie muszą, nasi bohaterowie, którzy już nie są bohaterami i którzy orientują się, że tylko oni pamiętają, jak wyglądał poprzedni świat, Muszą zebrać się do kupy, zlać z członków szwadronu i zrestartować w ten sposób uniwersum, by wróciło do normy. I to nam zajmuje 7 zeszytów, jest to bardzo nudne i jestem bardzo niezadowolony z tego komiksu, ale to raczej nie, powin nie, nie powinno być zaskoczenie, biorąc pod uwagę moją ogólną opinię o Aronie. No to dzisiaj zapowiada nam się trochę odcinek polemiczny, dlatego, że no do tej pory raczej się zgadzaliśmy w ocenach poszczególnych tomów tych Avengersów prowadzonych przez Arona i raczej nasze opinie nie były pochlebne na temat tego co on nam tutaj serwuje i powiedziałem że trochę szykuje nam się polemika dlatego że mi całościowo się ten tom dosyć podobał i on ma mnóstwo problemów i ja rozumiem dlaczego ty jesteś rozczarowany. Natomiast on zapewnił mi coś, czego mi absolutnie brakuje w tej głównej serii póki co, a mianowicie dosyć bezpretensjonalną rozrywkę. Bo w zasadzie ten bardzo skrótowy zarys fabularny to jest wszystko co my tutaj dostajemy tak od, pa, patrząc od tej strony m, właśnie scenariuszowej dosłownie to się sprowadza do tego e, sz, amerykański sztandor czy, ten sz, Jezus Maria, szpadron sztandarowy tak zawsze mi się myli spadron suprim specjalnie po to żeby generować y, dyslektyków <śmiech> tak e, no to on nagle wychodzi nam tutaj e, na pierwszy plan, widzimy ten świat z Colsonem jako prezydentem z tym złym Colsonem jako prezydentem, a tak naprawdę, no początkowo jedyną postacią, która widzi, że coś jest nie tak, jest Blade. No i on początkowo tak próbuje się zorientować w sytuacji, no a stopniowo zaczyna zbierać inne postacie, z właśnie z ranu Arona, począwszy od kapitana Ameryki, którego trzeba wykut z lodu poprzez inne tam postaci, aby doprowadzić do finałowej konfrontacji, no i zresetować w pewien sposób uniwersum. Ale mówię, że ten tom dostarczył mi bezpretensjonalnej rozrywki, dlatego że on jest skonstruowany na zasadzie takiej, że w zasadzie poza tym pierwszym zeszytem takim wprowadzającym, kiedy właśnie mamy tego Blade'a i przedstawienie szwadronu pewnie dla czytelników, którzy na przykład z serią Arona nie mieli do czynienia no to później mamy pojedyncze zeszyty o poszczególnych członkach tego amerykańskiego szwadronu sztandarowego i się koncentrujemy z jednej strony na nich, no i mamy tam też zawsze mały wątek związany z Blade'em i jego poszukiwaniami członków Avengers, no a to co dostajemy w tych zeszytach poświęconych poszczególnym członkom szwadronu, no to jest zawsze wariacja na temat tego co możemy znać z historii komiksów Marvel ale co możemy też znać gdzieś tam z komiksów DC, bo ja szczerze mówiąc trochę się za głowę złapałem jak zacząłem czytać ten tom, bo dopiero teraz sobie uzmysłowiłem, co, to też, co też pokazuje pewnie jak niewielkie znaczenie tak naprawdę do tej pory sztand, ten szwadron sztandarowy miał pomimo tego, że przewija się przez cały run Arona, że to jest w zasadzie Liga Sprawiedliwości tylko w świecie Marvela. Bo Hyperion to to jest nie kto inny, tylko Superman, ten Nighthawk, czy jak on się tutaj nazywa, to jest po prostu Batman, mamy Power Princess, czyli Wonder Woman, mamy Blaira, który jest Flashem i mamy Doktora Spectrum, jeżeli ja dobrze pamiętam, jak on się nazywa, który jest pewnie odpowiednikiem Zielonej Latarni. No i to znów, konstrukcja każdego z tych zeszytów jest dosyć podobna, bo mamy z jednej strony jakieś opowieści z przeszłości tych bohaterów, oczywiście świetlanej, kiedy oni nam są zaprezentowani jako postacie, które uratowały świat, uratowały ludzkość właśnie dzięki swoim mocom, a z drugiej strony są skonfrontowani z jakimś wydarzeniem tu i teraz, które doprowadza ich samych do zastanowienia czy z tym światem jest wszystko w porządku, no bo ni stąd, ni zowąd gdzieś tam pojawiają się wzmianki o jakichś Avengersach, no i szwadron sztandarowy jako też postaci, które no żyją w tym zmienionym świecie i są na pierwszym planie, więc no teoretycznie nie powinni wiedzieć, kim są Avengersi, no ale coś im się tam zaczyna kołacać w głowie. No i ty mówisz, że to jest nudne, a dla mnie to była naprawdę niezła zabawa, wiesz, widząc te różne warianty postaci z trochę poprzestawianymi albo nawet bardzo poprzestawianymi mocami tego Hyperiona, który nawet nie udaje Aaron, że jest Clarkiem Kentem w prawdziwym życiu ale z drugiej strony na przykład mamy jakiś tam nie wiem, rozgrywany trójkąt miłosny pomiędzy Hyperionem, Power Princess i Nighthawkiem, mamy Petera Parkera który jest faktycznie zwykłym jakimś tam dziennikarzem i tak dalej tak dalej, tego jest tutaj mnóstwo i nie ma co w ogóle tego zdradzać no ale ja się, kurczę, bawiłem na tym nieźle. Ciebie to autentycznie nudziło, drogi kolego? Tak, mnie to nudziło, bo yy, miałem świadomość, że to jest, yy, niezależnie od tego, co Aaron tu zbuduje, to to i tak zostanie wywalone do kosza. I to yy, zanim jeszcze ten tom się skończy. Już nie będziemy do tego wracać, ponieważ yy, no, to jest tego typu rzecz. To jest tak jak na przykład, bo to jest generalnie kolejna wersja yy, Rodu M, nie, tego wielkiego mhm. y, y, event, jednego z pierwszych eventów w historii Marvela, w którym y, Scarlet Witch zmieniła rzeczywistość w taki sposób, że mutanci nie są prześladowani i potem wszystko to się wymknęło spod kontroli i to się rozegrało właściwie tak samo jak w, tutaj w tym tomie, w Heroes Born, tylko że tam to pisał Bendis, który jest dobrym scenarzystą, więc choć kontrowersyjny, tamten event według mnie jest co najmniej strawny. Ten dla mnie nie jest strawny właśnie dlatego, ponieważ tak naprawdę nic się w nim nie dzieje. Fabuła i toczy się bardzo powoli. Wszystkie te fakty, które poznajemy, one są... To jest masturbacja, Jerry. Naprawdę. Tam masz yy, Roketa, który ma Gruta jako wielką spluwę i wychowuje Starbrand jako swoją adoptowaną córkę. I to, to wszystko wygląda tak, jakby Aaron po prostu siedział jak ten dzieciak w piaskownicy i zderzał ze sobą figurki. to wziął figurkę Batmana, tam wziął figurkę yy, Donatella, i zderza, ale by było fajnie, jakby oni się bili, nie? Tak jak sobie myśli małe dziecko, które siedzi w y, piaskownicy. Ale małe dziecko, ponieważ jest małym dzieckiem i ma y, ujemną, y, y, ujemny współczynnik uwagi, nie buduje sobie wokół tego jakiejś fajnej historii, tylko po prostu myś, wymyśla sobie, ok, to byłoby fajnie, ale dobra, tam leży obok jeszcze jakaś y, figurka Boba Budowniczego i Shreka i fajnie by byłoby, jakby oni też się ze sobą bili. I y, y, to, to, to jest właśnie ten event i to jest właśnie cała twórczość Arona. Że on bierze te zabawki, zderza je ze sobą, nie patrzy, czy wyszło mu coś ciekawego, czy nie wyszło, bo zaraz chwyta się za nowe zabawki. I to jest też niestety cały ten tom. Aaron zrobił sobie tutaj alternatywne uniwersum, w którym będzie mógł właśnie bawić się w tej piaskownicy przez 7 numerów a potem yy, otrzepie ręce z piasku, wyjdzie i, i, i tyle z tego. I to jest niestety cały ten komiks. No to yy, ja z jednej strony yy, no, je, jestem w stanie cię zrozumieć o tyle, że no dokładnie tak jest. W tym sensie, że yy, to jest jeden z tych eventów, które no na ten moment przynajmniej nie mają żadnego znaczenia fabularnego zostały wydarzenia odkręcone w ramach tego jednego pogrubionego tomu jakieś konsekwencje pewnie będą no bo po pierwsze tutaj no tak jak mówię, ja nie wiedziałem zasiadając do lektury jakby w ogóle dlaczego my to otrzymujemy, dlaczego to jest coś co jest pisane a teraz przez... już wiesz, bo ja, bo ja nadal nie wiem nie, no ja trochę wiem, no to to wiesz, to dla mnie to ma jakiś tam sens, dlatego, że to jest wpisane w cały Ran Arona jednak, no bo tutaj mamy, no to nie jest w zasadzie jakiś wielki twist, bo to wiemy od samego początku, że stoi za tym Colson i Mephisto, o której to współpracy my już wiedzieliśmy wcześniej z wcześniejszych tomów właśnie tego ranu Arona. Wiedzieliśmy, że szwadron sz sztandarowy przez Colsona był kierowany i był kreowany trochę na taką grupę, która powinna być te, tą grupą wiodącą i no tutaj widzimy jak na skutek pewnych działań właśnie Colsona i Mephisto no dochodzi do tej zmiany rzeczywistości i wymazania Avengers no i ja mówię, że konsekwencje zakładam jakieś będą no bo po pierwsze my widzimy, że Niby mamy powrót do, do status quo, ale pewne postaci po jednej i po drugiej stronie dokładnie wiedzą, co się wydarzyło, albo przynajmniej mają szczątkową pamięć tego, co się wydarzyło i mamy jasną sugestię, że będą prowadziły jakieś śledztwo co do właśnie tej podmianki rzeczywistości, to jest raz. A dwa, No że jednak ten wątek Mefisto, który no tak jak mówiliśmy, nie wiem, gdzieś tam na etapie chyba czwartego czy piątego tomu, okazuje się być takim, no tym arcyzłolem, który stoi za wszystkimi sprawami, z którymi borykają się Avengersi Arona, no to tutaj końcówka tego tomu też bez spoilerów jasno sugeruje, że pomimo tego, że no został ten problem rozwiązany, no to Mefisto nie składa broni no i my w przyszłości pewnie kolejne jakieś perypetie czy jakieś intrygi kreowane przez Mefisto, będziemy śledzili więc, no, mówię, jakieś konsekwencje tego tomu będą, ale wracając do tego, co ty powiedziałeś, że Aaron się zachowuje tutaj trochę jak dziecko, yy, które yy, no, dostaje wolność i, i może się pobawić totalnie zabawkami, to tak jak mówię, to tak jest, ale dla mnie to nie jest wada w tym przypadku, dlatego, że wydaje mi się, że pomimo tego, że to nie jest jakaś wielka fabuła, to tu są Naprawdę fajne rzeczy, na których ja się momentami bawiłem jak dziecko, dosłownie właśnie i może to jest kwestia też tego, dlaczego to do mnie trafiało, bo mnie zwyczajnie te przestawianie klocków... Bawiło, nie? Jak nie wiem, mamy walkę Hyper Hyperiona z Ultronem. Jak mamy y, tego Blaira, Flasha, y, który walczy z y, Scarlet Witch, y, y, y, i po drodze y, jeszcze ma różnego rodzaju dywagacje na temat tego, właśnie tego skupienia uwagi, co tak mnie rozbawiło, jak ty mówisz, Zaron ma takie niskie skupienie uwagi, a tutaj Blair jest taką postacią i to jest y, całkiem zabawnie prowadzone, że on właśnie absolutnie nie ma skupienia, nie ma pamięci e, poza przysłowiową pamięcią e, złotej rybki i, i, i, i nie ma żadnej zdolności skupienia e, i e, tutaj naprawdę wiele tych rzeczy było e, fajnych, mi się podobało jak to zostało przedstawione, no to się te, sarkasz na przykład na tego gruta i jego broń e, zrobioną z gruta albo nie wiem, inne jakieś nawiązania do kosmicznego Marvela a znów mnie to bawiło, bo to było, to było coś fajnego. Ja miałem wrażenie, że właśnie to, to nie jest żaden, żaden wielki event, tak jak wiesz, że mamy do czynienia nieraz z tymi eventami, które mają być czymś, co poruszy fundamenty świata Marvela, a okazują się być właśnie no, taką popierdółką, która zmienia status quo na pięć zeszytów albo i wcale. A tutaj miałem wrażenie, że to jest właśnie taki event, który jest nastawiony w stu procentach na rozrywkę, na pojedynki, na to, żeby się czytelnicy uśmiechali, widząc właśnie zderzanie figurek, jak ty to ująłeś w przeróżnych konfiguracjach, jak będziemy mieli trochę takiej mocniejszej, bardziej hardkorowej jazdy, bo mam wrażenie, że tutaj trochę szliśmy w kierunku ukazania tych superbohaterów jak w serialowych chłopakach. Nie w komiksowych, ale w serialowych chłopakach, czyli takich trochę właśnie też wiesz nadętych dupków przekonanych o, o własnej wartości. Mamy trochę podkręconej e, brutalności e, i, i dla mnie to na tego rodzaju event właśnie taki bezpretensjonalny, rozrywkowy e, to wystarczyło. Nie? Tym bardziej, że... E, Tutaj dla mnie to też całość robi warstwa wizualna, ale to do warstwy wizualnej to może przejdziemy za chwilę jeszcze. Nie mam najmniejszego pojęcia, co mogę dodać. No, to jest, yy, Mnie najbardziej boli w tym i w ogóle w całej twórczości Arona, ale na razie skupmy się może na Hero's Tripborne. Brak yy, sensu, w tym sensie, że... Yy, te, nie, te wszystkie wygibasy, ta cała ornamentyka, te budowanie w ogóle wielkiego świata alternatywnego, typu co by było, gdyby kapitan nie został wyjęty z lodówki po II wojnie światowej, co by było, gdyby Avengers nie nastali i y, jak potoczyłyby się losy takich postaci jak, y, nie wiem, jak Peter Parker. To wszystko... Nie, nie widzę sensu, wiesz, y, takiego tematycznego sensu. Mhm. Nie, nie rozumiem, co ta historia chce nam powiedzieć. Bo Blade na samym początku mówi, że boi się, że ten świat jest lepszy niż ten, który był poprzednio. Że świat ze szwadronem szt sztandarowym jako głównymi superbohaterami, świat bez Avengers jest mimo wszystko bezpieczniejszy, lepszy, stabilniejszy. Mhm. I narracja w żadnym momencie tego nie zbija, gdybym miał yy, oceniać. W żaden sposób tego nie kwestionuje. Komiks tak jakby porzuca ten, ten swój tem, temat, ten swój punkt wyjścia. Że co by było, gdyby Avengers nie istnieli i to było lepiej. A to byłoby, to byłoby całkiem interesujące spojrzenie. I właśnie, i przechodzi do tej piaskownicy. I to, to mnie właśnie boli, że ten komiks nawet nie próbuje być o czymś. I mi, w ogóle by mi to nie przeszkadzało, gdyby od samego początku taki był. Gdyby od samego początku mówił: OK, rozum, idzie na urlop, masz tu siedem zeszytów kolorowego nonsensu, baw się. To by było spoko, ale właśnie te, nie ta zahaczka, że komik spróbuje coś powiedzieć to każe mi go oceniać troszkę inaczej. Każe mi go oceniać raczej jak rzecz, która chce coś powiedzieć i jednak poniosła w tym porażkę. Bo, bo też, nie ukrywajmy, mamy tutaj trochę tego am, krytyki amerykańskiego nacjonalizmu przez szwadron sztandarowy. Mhm. Bo oni, oni właśnie, Aron właśnie je, jedzie chłopakami tutaj trochę, serialowymi chłopakami, i właśnie próbuję, na, próbuję tu budować trochę kontrast między tym, tym co w, Amery, w amerykańskim patriotyzmie najgorsze i ten, ta ksenofobia, ten nacjonalizm, ten imperializm, uosobiając to w, sz, ta, w szwadronie, by skontrastować to właśnie z Avengers, którzy są bardziej takim idealistycznym ujęciem Ameryki. I to by zagrało, ale Aaron... Nie jest zain albo nie jest zainteresowany tym tematem, albo nie potrafi lub z jakiegoś powodu nie chce go pociągnąć. I to, i to jest właśnie dla mnie najbardziej rozczarowujące, bo pal diabli, ja mogę się bawić na głupim komiksie, bo, yy, bo lubię, nie ukrywajmy, ale jeśli komiks obiecuje mi, że co, o, o, będzie o czymś i potem nie jest o niczym, to niestety zaczynam warczeć i marudzić i narzekać. Znaczy, wiesz co, ja bym się trochę nie zgodził z tobą, że on porzuca ten swój temat, bo wydaje mi się, że właśnie to, jak mamy, jak bardzo skupione jest całe Heroes Reborn, no, chciałbym powiedzieć paradoksalnie, no, ale w zasadzie tak powinno być, no, bo ten event jest wokół amerykańskiego szwadronu sztandarowego, ale to każdy ten zeszyt właśnie to, jak nam pokazuje tych superbohaterów, jak pokazuje nam ten świat, jak pokazuje nam postacie, z którymi oni walczą, jak pokazuje nam ich metody nie wiem, z więzieniem w strefie negatywnej, z, ze sposobem rozwiązywania problemów na zasadzie po prostu od razu przejścia do dekapitacji i innych tego rodzaju kwestii, no to wydaje mi się, że on tematycznie podejmuje właśnie w tych wszystkich zeszytach ten wątek. Czyli żeby zestawić to i, i trochę pokazać właśnie nie przez słowa, tylko przez czyny tych wszystkich postaci ze szwadronu, że no to nie są właśnie postaci tak idealistyczne czy krystaliczne w swoich motywacjach i w swoich działaniach jak Avengersi że to są postaci nastawione na brutalność nastawione na bardziej na cel niż na środki prowadzące do, do tego celu no bo wszystkie te zeszyty w zasadzie opowiadające o tych poszczególnych postaciach są o tym a co więcej, i to też wydaje mi się, że jest ciekawe na tle Avengersów, że one są skupione też trochę na tych wątkach jakby osobistych tych postaci, relacjach w tej drużynie które też są... Ale to było tak zawsze, bo oryginalnie z Supreme to było, to była taka telenowela z komentarzem społecznym. Nie, ja wiem. Nie, to, to doczytałem, mm. że, że tak było. Ale właśnie chodzi mi o to, że Aaron wyciągając to na pierwszy plan i pokazując jak te postaci są z jednej strony omnipotentne. Nie wiem, co widzimy zaraz na początku komiksu, jak nie wiem pojawia się Galactus, który mówi, ok, to będę żerował na tej planecie, a Hiperion po prostu przelatuje mu przez głowę wyrywając mu mózgi i, i, i mamy po sprawie I, i tak wszystkie problemy są rozwiązywane przez członków e, m, szwadronu, że, że tutaj nie ma e, żadnej negocjacji, nie ma żadnej próby zapobieżenia m, konfliktowi, tylko po prostu od razu jest wiesz, problem rozwiązywany z wysokiego C e, i jeszcze na to mamy e, nałożone właśnie te, te kwestie m, osobiste, a do tego jeszcze mamy, co w sumie jest moim zdaniem też zabiegiem stła ale, ale fajnym zabiegiem umiejscowienie tego Mephisto w centrum takim Duchowo-sakralnym bym powiedział tego świata, nie? gdzie yy, nie wiem, mamy bardzo fajną scenę w, jakiejś, w jakimś kościele, w jakiejś katedrze z, mm, Aha, z tym kadrem. Z... Tak, tak, i z kadrem z, na ołtarz z Mefisto. I to wszystko mi pokazuje, że Aron tak naprawdę nie nie porzucił tego właśnie tego, tego pytania które zadaje Blade na początku tylko właśnie zrobił coś co moim zdaniem w tej głównej serii mu się nie udaje czyli bardziej nam pokazał przez wiesz akcję to o co mu chodzi niż przez to gadanie tu i tak jest nadal za dużo, ja po prostu nie pojmuję tego, ja czytałem dużo komiksów Arona i ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego on akurat w tym ranie Avengersów tak często korzysta z tego gadania Zofu, które jest irytujące. Tutaj też jest tego mnóstwo, no ale tutaj o tyle jeszcze jestem w stanie jakoś to tam minimalnie zrozumieć, że to gadanie z Ofu to jest trochę w kontrze właśnie do tego, co widzimy, no bo przeważnie to gadanie Zofu odpowiada dany członek szwadronu który z jednej strony mówi coś tam o sobie i przedstawia się w idealistycznych barwach i różowych kolorach a widzimy co tak naprawdę robi nie? także no mówię trochę bym polemizował, że Aron nie podejmuje tego pytania, tylko mówię wydaje mi się, że trochę inaczej podchodzi do tego niż zazwyczaj w Avengersach to widzimy. Nie wiem, odnoszę wrażenie że trochę y y udzielasz mu za dużo dobrej woli albo ja za mało no ale tu prawdopodobnie się nie dogadamy. Dla mnie to był niewypał, ale, ale możemy się chyba zgodzić z jednym, że ilustracje były naprawdę bardzo dobre. Tak, znaczy ja ilustracje to bez kozery powiem, że one mi podbijały ocenę o mm -hmm. pewnie dwa. A, a o nie, komiks, bo naprawdę, bo momentami to już tylko dla tych ilustracji czytałem. A czy bo to jest, wiesz, to jest ciekawy event, bo jednak yy, ja mam wrażenie, że Marvel w ostatnich latach, jeżeli brał się za event, za główną serię eventową, nie? To nie, nie event, a cały, jakiś tam z jakimiś tajnami czy czymkolwiek innym, ale jeżeli brał się za jakąś główną serię eventową, to rysowała to jedna osoba, yy, a tutaj mamy yy, kilku yy, rysowników. no i i niektóre te zeszyty są fantastyczne. Nie? Po prostu jak mamy mm -hmm. ten zeszyt w kosmosie, który rysuje bodajże... On świetny. Ja, i, ja nie wiem, jak Marvel to robi, że, po, że jedzie absolutną papką zawsze, ale jeśli akcja idzie do kosmosu, to w ogóle puszczają wszystkie hamulce, rysownicy mogą robić, co chcą i mają taką niesamowitą wolność kreatywną. Ja to uwielbiam. Marvel w kosmosie to jest... Nie rozumiem, czemu to jest tak dobre, ale cieszę się, że to jest tak dobre. Tak, no bo to jest niesamowite, bo to James Stokoe nie tylko rysował, ale też chyba sam sobie kolorował ten zeszyt. On jest po prostu niesamowity, nie? Ja po prostu kompletnie nie znałem tego gościa. A wizualnie to jest petarda, nie? Ja ci napisałem prywatnie, że jak ja zobaczyłem na liście prac, że jest RM Gwera, który rysuje z kolei piąty zeszyt poświęcony bodajże Nightwingowi, jak on się tam zwie. Nigdy nie pamiętam ten Batman tutaj w szwadronie, chyba Nightwing. Mhm. To się bardzo zdziwiłem, no bo to jest rysownik, którego ja kojarzyłem z Przeklętego Arona, gdzie oni pracowali, i to jest rysownik właśnie taki bardzo brudny, groteskowy i, i kompletnie byłem zaskoczony, że wiesz, że jednak no mainstreamowe wydawnictwo, jakim jest Marvel, sięga po kogoś takiego. No i się nie zawiodłem, bo, bo tutaj Gwera też jest, jest. No, tutaj jest sobą. Tak pójść w ten klasyczny horror, taki trochę bardziej w stylu EC. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie? To, to, to już widzimy od pierwszej e, strony, nie? kiedy mamy tego Nightwinga w jakiejś takiej maste trochę e, prawie, że jakiejś nie wiem, e, dieselpunkowej e, z giverą, nie? I, i, i to wygląda super. I tutaj jest naprawdę dużo tych zeszytów e, e, świetnie rysowanych, bo nie wiem, na przykład ten zeszyt z Blerem e, e, też e, to Tam jest taka jedna rozkładówka z taką y, gigantyczną planszą y, ten, ten odpowiednik y, y, Speedforce. Mm -hmm. Marvelowski. To tak. i to też świetnie wygląda. Tak, to no w ogóle tutaj, tutaj jest naprawdę y, jazda bez trzymanki, jak, jak mamy takie jakieś wyścigi, biegi, to się czuje tę dynamikę, co nie zawsze się udaje oddać, nie? Y, Więc y, wizualnie ja uważam, że to jest komiks y, petarda, nie? Że w tych takich mainstreamowych eventach Marvela y, to ostatni raz to ja się chyba tak dobrze y, bawiłem oglądając komiks y, przy pracach Rasela Dautermana, które no były po prostu przekozackie, nie? Więc... Ja chyba przy yy, Srebrny Surfer Czarny. No, ale to, wiesz, to osobna liga, No, nie, liga, to jest nie. klasa sama w sobie, nie? Tak, to tak, jest tak. W ogóle. Tak, to jest osobna liga, nie? Także, także tu uważam, że nawet jeżeli właśnie fabularnie do was to nie trafi, to wydaje mi się, że jeżeli lubicie Marvela, to warto y, dla tych rysunków po ten komiks sięgnąć, bo... No, bo to trzeba zobaczyć po prostu chociażby dla pojedynku y, doktora Spektrum, czy jakąś tam zwał y, Zielona Latarnia w szwadronie z roketem i y, y w ogóle całej tej kosmicznej rozwałki. No, so, ja, ja sobie sprawdzę tego rysownika od, y, od, od tego kosmicznego eventu, żeby, y, znaczy, o, właśnie od, od tych kosmicznych zeszytów, żeby, no, żeby Zobaczyć co on jeszcze zrobił Bo normalnie na, na, na samych ilustracjach Bym czy, czytał po prostu komiks rysowany przez niego mhm. no, Ja miałem dokładnie to samo nie? Także, także Rysunki no to jest super rzecz W tym mhm. wszystkim nie? No to co to, to Podsumowując Rozumiem, że ty mimo wszystko tu, tutaj, tutaj będziemy trwać w niezgodzie Będziemy trwać w niezgodzie No to, to macie dwie opinie Misty ty jesteś rozumiem rozczarowany. Uh -huh. A ja y, powiedziałbym, że nie jestem jakoś hura optymistyczny, no bo y, widzę problemy całe, całego tego eventu, o których też tutaj żeśmy sobie dyskutowali. Natomiast y, właśnie y, odczułem coś, y, czego mi y, naprawdę w Marvelu brakowało. Ja ci Misty pisałem jakiś czas temu, że po prostu... Męczy mnie superbohaterszczyzna Męczy mnie Marvel I, i naprawdę już coraz mniejszą Miałem ochotę żeby sięgać po te komiksy A ten mi dał e, Dużo frajdy I, i chociażby dlatego e, Ja osobiście Heroes Reborn e, Polecam e, No a spotkamy się pewnie niedługo Przy właśnie kolejnym tomie tej Głównej serii Avengers o Tak. No i coś mi mówi że tutaj już chyba nie będziemy e, Czy ja przynajmniej Nie będę tak e, optymistyczny ale będziemy się znowu zgadzać przynajmniej, będziemy szukać pozytywnych stron, tak, nie uprzedzajmy nie uprzedzajmy faktów, tom 9 za chwilę, a póki co no, zachęcamy, żebyście sami sprawdzili Heroes Reborn i, i podzielili, się swoi, podzielili się swoimi wrażeniami, czy czy ta wariacja na temat Ligi Sprawiedliwości by Jason Aaron do was trafia, czy, czy wprost przeciwnie no i co Michale będziemy kończyć na dzisiaj Obawiam się, że tak. To dzięki Ci bardzo za rozmowę. A Tobie również. To była prawdziwa przyjemność, nieodmiennie. No cóż, dziękuję również i słyszymy się już wkrótce przy okazji Tomu 9. Za Obudziemy dzisiejszą tego. rozmowę dzięki bardzo. Cześć. Cześć, cześć. It's over